Ci rolnicy, którzy mają produkcję zwierzęcą, mają w pewnym sensie z górki, bo producenta nawozu mają pod dachem. Ci rolnicy, jest ich coraz więcej, którzy produkcji zwierzęcej nie prowadzą, a jedynie samą produkcję roślinną, skazani są na to, aby wszystkie nawozy kupić. Wiadomo, że nawozy naturalne no, w pewnym sensie są lepsze od nawozów sztucznych, co w związku z tym może zrobić rolnik nieposiadający własnych zwierząt. Tu na Polakrze to funkcjonuje pod nazwą użyźniacz glebowy, choć tak naprawdę jest to odparowany obornik. Jak powiedział mi Pan Joachim Goczol z firmy Canters. To firma, która dopiero wchodzi na polski rynek. Czyli co? Po prostu mieliście obornik, odparowaliście wodę i możemy to od razu brać i siać na pole? Tak jest. Można to od razu na pole wysiać. Najlepiej przed siebie, no ale nadaje się również to do rozsiania na polu po siebie. Ważne jest to, żeby było tej wierzchniej warstwie, gdzie, gdzie roślina się rozwija i wtedy na pewno powinno to funkcjonować. Oczywiście dawkowanie tego zależy też od jakości gleby, także to nie jest do końca tam 2-3 tony na hektar, bo w zależności od tego czy gleba już jest wyjałowiona, trzeba czasami więcej tego no właśnie, 2-3 tony, ale obornika normalnie przefermentowanego dali byśmy powiedzmy 30 ton na 20, hektar. Tu jest 2-3, tak? tak jest. Czyli to znaczy, to jest jakby dziesięciokrotnie bardziej skoncentrowane. Oczywiście, tego tak, to jest skoncentrowane dziesięciokrotnie. Wszystko jest też udowodnione, robimy za każdym razem analizy, badania w laboratorium. Potrzebne jest nam też również to do wyceny tego produktu, także musimy to i tak robić i na tej podstawie właśnie możemy też zagwarantować, że jest tak, a nie inaczej. Czyli de facto każdą partię towaru troszeczkę inaczej wyceniacie, czyli płacimy tak naprawdę za czysty składnik. Za czysty składnik oczywiście, nie możemy zagwarantować, że towar, który Pani Unia zamówiła będzie kosztował powiedzmy tam tyle, a nie inaczej. Wiemy dopiero co wtedy. Jeżeli ten produkt jest gotowy, zbadamy to i wtedy płaci Pani od składnika. Czyli można by powiedzieć na przykład, że kilogram azotu kosztuje tyle, a tyle, i albo będzie tego azotu trochę więcej, albo trochę mniej, ale płacimy tylko za azot. Tak jest. Płacimy, płacimy za, za azot, za procentowy skład, czyli możemy się tam mówić, że przykładowo złotówka za procent na tej zasadzie. Wtedy jest to bardzo proste do policzenia dla każdego również. A łatwiejszy do obliczenia ile zaaplikować na polu? Też. I tu jest plus naszego produktu, ponieważ prasa na polu kosztuje dużo mniej czasu i, i, i również koszta transportu, paliwa. Bo mniej masy do przewalenia. Mniej masy do przewalenia. Jest różnica między 2-3 tony a 30 ton Jakie jest przyjęcie ze strony polskich rolników? Czy są tradycjonalistami chcącymi wozić w dalszym ciągu 30 ton po hektarze? Czy podchodzą tutaj z ciekawością do Waszej innowacji? Raczej większość jest zainteresowana. Oczywiście są to głównie rolnicy, którzy nie mają swojej produkcji zwierzęcej i widzą, że potrzebują. Potrzebują tego każdy z nas, który trochę zna się też na rolnictwie, jadąc przez Polskę. Widać z daleka żółte miejsca. Są to miejsca, w których gleba już jest biedna, wyjałowiona i tam jest ten obodnie potrzebny. Taki produkt, takie rozwiązanie popularne jest w zachodniej Europie. Jak bardzo? W Holandii jest to stosowane już od kilku lat, w Niemczech, w Francji. W Holandii przykładowo jest to, już gleba jest tak bardzo znormalizowana przez stosowanie tych produktów, że rolnicy często stosują tego typu obornik, nawóz jak nasz i tylko e, dawkują jeszcze do listnie i to wystarczy w zupełności, żeby mieć dobre plony w wielkości 15 ton hektara. pszenicę przykładowo. Czyli nie używają nawozów mineralnych wcale? Czasami, ale nie w takiej ilościach jak w Polsce. Czyli bardziej symboliczne dawki. Bardziej symboliczne dawki podchodzą do tego eko. W zasadzie mi się wydaje, że cała Europa teraz chodzi na, żeby było wszystko ekologiczne, bio. To jest też ważne, bo to co my zjemy, to co mamy z ziemi, to wchodzi w nasz organizm i, i żeby dłużej żyć, zdrowo żyć, to trzeba też zdrowo produkować.